Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i są ze mną dzisiaj szybki Marek Rychu-Wyszyński. Cześć, ja nie wiem czy taki szybki, to no, się jeszcze okaże. <śmiech> I y, wściekły y, Michał Ogrodowicz, komisarz SEF. Czołem SEF. Witam panowie witam wszystkich słuchaczy serdecznie. Tak, jak możecie się domyślać bo po tym wyjątkowo nisko latającym żarcie, będziemy dzisiaj dyskutować o kolejnej odsłonie serii szybki, Szybcy i Wściekli, odsłonie numer 10, zatytułowanej Fast ten czy Fast X w sumie po polsku to nawet nie wiem jak oni to wybrnęli z tego tak naprawdę. Chyba nie wybrnęli, jest po prostu Fast X, nie? Nie, jest, szybcy i jest chyba szybciej tak? i 10. To jest oficjalny polski tytuł, po prostu. Okej, okay. no to ciekawe jak zrobią przy kolejnym, po kolejnej odsłonie, a w zasadzie dwóch, no bo to e, w tak. sumie jest <laughs> dosyć dziwaczne, że e, już na etapie zapowiedzi e, było mówione, że okej, okay, to ma być wielki finał e, tej fazy szybkich i wściekłych. Ale okazało się na premierze w Rzymie, że Vin Diesel powiedział, że to nie tylko tak, że to będzie część pierwsza z dwóch filmowej, filmowego domknięcia całej tej fazy, tylko to będzie najprawdopodobniej trylogia, ja trochę się złapałem za głowę, nie wiem jak oni chcą z tego wybrnąć, no ale, ale o tym porozmawiamy na koniec, tym samym słuchajcie panowie szybcy i wściekli 10, no to muszę was zapytać o opinię o poprzednich dziewięciu odsłonach tej franczyzy i przede wszystkim na ile jesteście fanami i co też jest istotne, na ile wam kierunek tej serii, który się z Zmienił z takiego low heist movie o kradzieżach DVD i wyścigach samochodowych w super szpiegowskie, przeskakujące Mission Impossible i Jamesa Bonda combo kina akcji ze wszystkim innym. Jak wam się ten kierunek podoba i mówię, na ile tę serię lubicie? Ja może szybko zacznę. Bardzo lubię. Uwielbiam. To jest moje guilty pleasure, no bo to nie są dobre filmy absolutnie ale ja się na nich zawsze świetnie bawię i mi ta seria zaczęła bardziej pododzić właśnie w momencie, w którym ona skręciła, nawet nie skręciła, tak skoczyła na główkę w te opary absurdu, czyli mniej więcej tak od piątej części, nie? bo to jest ten moment, kiedy ta, ta seria skręciła, mhm. zresztą no, dziesiątka kontynuuje bardzo wiele wątków z piątki, także mhm, mi tak. najmniej chyba odpowiadały te, te pierwsze trzy filmy, lubię je oczywiście, natomiast mówię, im dalej w las im głupsza ta seria się zaczęła robić, tym tak naprawdę zaczęła bardziej im podchodzić. Także uwielbiam i czekam absolutnie na każdą kolejną część. I już chyba ze względu na bohaterów, których, z którymi jesteśmy już 14 lat, niż fabuły, bo one są absurdalne i absolutnie takie pretekstowe, żeby pokazać tylko trochę fajnych efektów specjalnych. To znaczy dla mnie, szybce i ja, ja lubię też ten początek, jakby znaczy mm. strasznie mi się podoba, że na podstawie tej serii możemy pamiętać, że kiedyś autentycznie stawką jakichś przestępstw były odtwarzacze DVD kradzione z ciężarówek, bo jakby no, no, do tego się sprowadzała ta seria na samym początku. E, przy czym ja jestem na przykład die-hard fanem e, Tokyo Drift i dla mnie cały czas Tokio Drift jest najlepszą częścią szybkich wściekłych, to, to jest takim dosyć mocny no, sentyment to Hanna, No To wiesz, to nie sposób nie kochać. No, no, no do Han, który jest no, chyba jedną z absurdalnie najlepszych postaci w całej historii tej serii, ale e, rzeczywiście, od piątki, bo czwórka, czwórka była chyba naj, jeszcze taką taką tradycyjną, tam była ta e, przemyt przez granicę meksykańską i tak dalej. E, I jasne, dziwne skoki i, i zastosowania samochodów już były wcześniej, ale rzeczywiście od piątki idziemy coraz bardziej absurdalnie. I mi się to podoba, bo przez lata te szybcy i wściekli byli tymi filmami, które świadomie dają rozrywkę. To one, one nie udają, uh -huh, że są jakieś uh -huh. głębokie, że one są jakieś e, wyszukane, rozbudowane i tak dalej. Pewien spadek formy dla mnie był w dziewiątce. Bo dziewiątka dla mnie była już z przeskoczeniem tej granicy samoświadomości, czego największym problemem był nawet nie lot w kosmos, tylko um, Roman, który przez cały film mówił, że każdy z nas powinien tam zginąć i to jest w ogóle takie dziwne i tak dalej. Więc jakby ta samoświadomość była przesadzona. No na szczęście już trochę wyprzedzając do przodu dziesiątka w, wróciła do normalności swojej, mhm. w, swojej w swojej definicji. A, i ja jestem fanem, ja tutaj całkowicie się zgadzam i ja czekam zdecydowanie na, nas, na każdą następną część, a po dziesiątce już po prostu nie mogę się doczekać tych dwóch następnych. No ja y, chyba nagrywałem po ósemce, a przed Hobbs i Show, taki podcast, w którym właśnie swoją sympatię też do tej serii wyrażałem, więc krótko nadal ją lubię, chociaż też uważam, że dziewiątka, pomimo tego, że ja się też na niej dobrze bawiłem, no bo ona jednak czy ta seria cała, ale też i dziewiątka, stała zawsze trochę tymi nowymi postaciami, które wprowadzano i z nimi bywało różnie. Niektóre z nami przecież zostawały i, i cały czas dają radę, jak mamy przecież chociażby Ramsay i, i całą ekipę showów. Niektóre już zaginęły w pomroce dziejów. A, no, a tu to, że wprowadzono nam tego młodszego braciszka, to było dla mnie spoko, dlatego że ja mam wrażenie, że John Cena to jest jeden z tych hollywoodzkich aktorów, który się świetnie odnajduje po prostu w takim kinie rozrywkowym. On ma dobry timing komediowy, dobrze wygląda, w tych scenach akcji się sprawdza, więc on był dla mnie jakąś tam ozdobą tamtej części. Chociaż zgadzam się właśnie z tym, co ty, Sef mówisz, że no ona już miała sporo tych swoich problemów i wydaje mi się, że dla mnie paradoksalnie właśnie ten lot w kosmos jest takim papierkiem lakmusowym, ale nie <śmiech> nawet dlatego, że to dostaliśmy, tylko dlatego, że ja to odebrałem, że to jest taki flirt z z oczekiwaniami fanów, nie? Że od no lat tak. wszyscy się śmieją, że skończymy w kosmosie, więc damy wam ten lot w kosmos, a ja osobiście jestem zdania takiego, że najlepsze kino jednak wychodzi, kiedy to twórcy mają pomysł i podają nam jakieś konkretne historie, rozwiązania, fabuły, postaci, a nie kiedy idą robić dobrze fanom, bo właśnie wtedy paradoksalnie to mam wrażenie, że to się dobrze nie kończy, bo nagle się okazuje, że fani, którzy dużo o jakichś tam, nie wiem, shipach postaci, rozwiązaniach fabularnych i innych tego rodzaju kwestiach gadają, to kiedy to dostają na ekranie, to niekoniecznie no, to Przykładem zadowoleni. tego były chociażby Gwiezdne Wojny, nie? Yy, yy, dziewiątka. No tak, tak. Tak, a tak. tutaj a już nawiązałeś do Siny, yy, to może od razu powiem, nie? że moim zdaniem właśnie yy, świetną decyzją w przypadku dziesiątki była trochę zmiana, nie wiem, kierunku charakteru tej postaci, no bo on w dziewiątce jednak był tym poważnym złolem. Yy, jak to grało, Ta, to, y -hmm. to wszyscy wiemy. Natomiast yy, tutaj dostajemy takiego Sinę, jakiego lubimy. Nie, czyli to jest akcja, komedia. Jest wujkiem. Jest najlepszy tak. wujek, jaki I... może być w Hollywood. Rewelacja, I... no absolutnie. Sina tutaj gra... Yy... Tak jak powinien, no jest dokładnie tym, kim chcemy, żeby Cena był. Znaczy ja mam wrażenie, że nie wiem, czy, czy o, jemu to chyba bardzo dobrze pasuje, bo on teraz w, przez ten film otwiera sobie taką drogę, że może zagrać w jakimś filmie komediowo-rodzinnym, że właśnie opiekuje się jakimś dzieciakiem. To taki taki motyw, który jest teraz dosyć obecny w popkulturze czy, czy w Hollywood. I rewelacyjnie, rzeczywiście, jakby taka rodzinna, akcyjniakowy film e, z Johnem Cena jest... Po tym filmie absolutnie nie zdziwi się, jak za rok, za dwa nam zapowiedzą coś takiego. Bo on się świetnie do tego sprawdza i rzeczywiście wyrobił się bardzo dobrze, moim zdaniem, jako aktor, który zaczynał od, od tego mięśniaka z wrestlingu amerykańskiego, a kończy no, jako solidny aktor właśnie komediowo-akcyjniakowy. No ten Peacemaker absolutnie pokazał, że on potrafi, nie? Yy, no dlatego tak, m... tak, tak. Super, ja bym chciał, żeby go jeszcze więcej w, właśnie w Szybkich i wściekłych było, bo to gra to gra lepiej niż, niż Diesel i reszta ekipy momentami, nie? ale no to sobie zaraz pewnie do tego dojdziemy. No, ten, ta postać Cine i to, co też na, nawiązaliście, że on by mógł grywać teraz częściej w takich familijnych, akcyjniakowych produkcjach. On chyba zresztą w Bumblebee też grał, z tego co z pamiętam. Który... Tak, tylko I tam też... grał Zwola, więc jakby... No tak, jakby... tak ale, i, ale i tak to był cały taki film, mam wrażenie, właśnie o takim Rodzinne. feelingu już rodzinnym. E, no to, to to jest też e, ważne, no bo mamy szybkich i wściekłych, czyli rodzina, odmieniana przez wszystkie przy. Przypadki. I dla mnie to jest też taki wyznacznik, że cały czas to jest kontynuowane, nie? że jednak od któregoś momentu ta ro rodzina jest tak ważna, że nie bez przyczyny ja to trochę odbieram zawsze szybkich i wściekłych, jakie takie kinofamilijne dla trochę starszych <laughs> dzieciaków, no bo tutaj oczywiście też to powraca i powiem wam, że miałem jedną obawę, nie wiem jak wy związaną z tym filmem no poza tym, że to jest dziesiąta część i jeden z odcinków finału a mianowicie Louis Letterier jako reżyser tego, tego filmu, no bo umówmy się no on zastąpił Justina Lina, który miał ten film reżyserować i on odpowiada w zasadzie za moim zdaniem te najlepsze odsłony z mhm. piątką i szóstką na czele mhm. No, a za stery reżyserskie wskoczył Letterier, który ma na koncie takie filmy jak The Incredible Hulk, Starcie Tytanów i na przykład Grimsby, po którym ja do dziś nie, nie zmyłem po prostu uczucia z żenady, <laughs> mimo że próbowałem wielokrotnie. Także trochę miałem obaw, jak twórca o takiej charakterystyce speł spe tutaj spełni się jako no, reżyser bardzo wysokobudżetowego kina akcji właśnie o tym zacięciu e, familijnym. Wy te wcześniejsze produkcje Letteriera oglądaliście? Mieliście jakieś właśnie, nie wiem, oczekiwania względem tego, jak on e, do tego filmu podejdzie? Znaczy, ja ci powiem tak, że Grimsby jakby totalnie rozumiem, dlaczego mówisz o tym obrzydzeniu, bo, bo trochę się podobnie czułem, tylko że ono wynikało bardziej powiedziałbym ze scenariusza i pomysłu na film niż samej reżyserii, no bo tam ale Letelier mamy... pisał też. Okej, okay. no, no, no dobra, no mamy taki kloaczny humor o Anglikach, taki całkowicie. Ale z drugiej strony też nakręcił, czy był odpowiedzialny za iluzję. Cohen pisał. A nie przypisał scenariusz. Także... Muszę, o... cohen, cohen, pisał. No to tak, no to wiele A, no wyjaśnia. Właśnie, no właśnie, no, tak, no, no, no, no. bo mamy w 2010 stracie Tytanów, w 2013 mamy iluzję, która no, była dosyć pozytywnie przyjęta filmem, była naprawdę mm -hmm. niezły tak, filmem. Tak, tak. Potem mamy Ginsby, potem widzę, że mamy ...pójście w jakieś seriale, no i powrót do szybkiej Ja powiem tak, ja nie mam absolutnie problemu z reżyserią w tym filmie. Moim zdaniem paradoksalnie, reżysersko i scenariuszowo, pomijając, że to jest świat Szybki i Wściekłych, o czym za chwilę będziemy mówić... ...tutaj są bardzo dobrze rozłożone wątki. Tu to ci, którzy, te grupki czy pojedyncze osoby, które mają grać to, co grają, to co chcą zagrać, jest dobrze zaprezentowane... Mhm. Akcja, szczególnie te sekwencje bardziej wyścigowe, czyli tam Rzym, e, autostrada w Portugalii i tak dalej. Widzę, co się dzieje, wiem, co jak to funkcjonuje i ja nie mam tutaj zarzutów. Jakby absolutnie, jakby nie miałem oczekiwań, ale też z moim zdaniem wychodzi to całkiem sympatycznie i w porządku, więc e, pod kątem takim technicznym jest, jest, jest akceptowalnie. Le no, no, Letterier zaczynał jednak przy, przy transporterze. No to Kres są filmy powtarza. bardzo, no, bardzo nie, samochodowe, tak, tak. to jest Titan, więc hmm. on w tą starą konwencję szybkich uścisków wpisywałby się, mam wrażenie, idealnie, a tutaj jest ok. Także, wiesz, ja Starcie Tytanów yy, nawet lubiłem, drugiej części nigdy nie obejrzałem, co prawda. Iluzję też dobrze wspominam, Grimsby nigdy nie obejrzałem, no pewnie się nigdy do tego nie... Nie zbiorę. Także jakoś wielkich obaw to u mnie nie wzbudzało fakt, że no, ta seria jednak yy, swój szczyt zaliczyła przy, przy linii, tak? I to jest... Yy, nawet nie wiem, jak do tego doszło, że nie on finalnie robił dziesiątkę. No on współtworzył scenariusz Aha. z Danem Mazo, także gdzieś tam przy tym filmie jednak był obecny. No i no, ja wam powiem, że ja miałem lekkie obawy, ale też uważam, że tutaj on reżysersko wypada nieźle poza jednym problemem, który uważam jest pokłosiem scenariusza, bo tu ja trochę będę polemizował z tym rozłożeniem mhm. akcentów, ale to, to za chwilę o tym pogadamy. My. i drugą rzeczą, ale to od razu y, mogę się z tym rozprawić, y, powiem wam, że nie wiem na ile to była kwestia y, montażu i montażystów, a na ile reżysera, no ale gdzieś tam na niego też to spada, mam wrażenie, że te przejścia y, niczym y, na filmie ze studniówki, pomiędzy poszczególnymi lokacjami i wątkami, to <śmiech> mogli sobie mogli to sobie darować trochę, bo, bo naprawdę, y, nie wiem, jakoś mi to nie pasowało, że tak mamy Ale wiesz, Star Wars Zawsze nie. miały takie przejścia, nie? Jakby w Star Warsach to jest wręcz coś charakterystycznego, te takie kiczowate przejścia tak, między scenami. Tak, efekty z PowerPointa. Tak, ale wiesz, ale tak, tak. tam już żeśmy się nauczyli to kochać w jakiś sposób, nie? Ten to... Mhm. I tak, tak, tak. To tak. Mi, to, znaczy, mi, to, nie przeszkadza. mi tutaj to nie przeszkadzało, mi też nie przeszkadza, biorąc pod uwagę, że my w trakcie tego filmu odwiedzamy prawie każdy możliwy kontynent, jaki jest na tym świecie, więc e, jakby skakanie i jakby... Ja bardzo szybko po prostu przyjęłem, że ten film jest absurdalny i jakoś nie jestem w stanie powiedzieć Ci coś, co by mi przeszkadzało w momencie, kiedy ja już się poddaję. No jakby jasne, mamy momenty, które są e, bardzo dziwne, są momentami tak wyciągnięte z kapelusza. Ale jakoś płynnie mi to szło. Ja absolutnie, ten film jest dosyć długi, no bo to jest 2 godziny 20 minut, a ja nie czułem tego w ogóle. Mhm. Ja po prostu bawiłem się przez cały film niesamowicie i kurde no jakby byłem aż zaskoczony bo bałem się trochę tego, ale byłem zaskoczony jak mimo wszystko dla mnie technicznie i płynnie jak na taką kategorię filmu to jest zrobione bo po prostu rzeczywiście dostałem akcyjniaka który lekko, łatwo i przyjemnie wchodzi do mm -hmm. mojej głowy. No tym bardziej, że faktycznie pod kątem reżyserii z ten akcji to tutaj letteria się sprawdza, nie? Bo to, tak, to co też tak. już Stef powiedziałeś, że to widać i w tych sekwencjach samochodowych cały Rzym, nie wiem, to, to są naprawdę bardzo sprawnie nakręcone rzeczy, to nie ma człowiek takiego poczucia, że nie wiem, że gdzieś green screenem nam to wali, albo mamy 150 cięć montażowych, żeby ukryć po prostu to, że robimy właśnie ileś tam take'ów. Dokładnie. Nie? Green screen jest tutaj wyczuwalny i paradoksalnie w scenach, gdzie mamy szerokie plany i krajobrazy, bo mamy jakąś panoramę no, tak, rzymu tak, czy, tak. czy te sceny są tą tamą na końcu, czy jeszcze parę takich i ten mm -hmm. green screen po prostu no, jest tak widoczny, że aż zęby bolą, nie? Jest widoczny, ale no znowu ja, to, dobra, może trochę jestem zbyt optymistyczny, ale dla mnie on się wpisuje, no jakby tak, to, co się tak, dzieje tak, na tamie to... w końcu jest tak absurdalne, że tam nawet jakby były fragmenty zielonego pola w tle, tak, to ja bym dokładnie. się nie przejmował. Mogę, mogę się tylko przyczepić trochę do e, sekwencji w Londynie ze Statenem, i mam wrażenie, że tutaj trochę nie dała rady choreografia walk wręcz, no bo tutaj mamy walki mhm. wręcz, ze względu na to, że mamy połączenie z tej tema, który cały czas jest świetnym aktorem kina kopanego i aktorów, którzy już nie są z tej kategorii. Mhm. I oni też muszą walczyć i widać, że kamera czy też montaż próbował ukryć Przykryć to trochę. To trochę. Tak, tak. I trochę, trochę to widać. Um, więc, więc jakby tam fabularnie jest, jest, jest niesamowicie zabawnie dla mnie, ale widać, że rzeczywiście te niektóre sekwencje są... Uh, to jest chyba jedyna akcja, taka scena akcji, gdzie rzeczywiście dobra. Widzę, że nie wszyscy tak dobrze że się ruszają jak z więc trzeba mm -hmm. to było ukryć. No ale przy Chemie, to, to ale ciężko. Ale to się, się nikt każdy... nie rusza, nie? To jest... Tak, tak, tak. No właśnie. No. Ale wam powiem, e, tak e, zaraz e, myślę, że trzeba przejść do fabuły, to, to dwie jeszcze kwestie tak e, na koniec tej części. E, po pierwsze, ja się przeraziłem, jak zobaczyłem budżet. Wy widzieliście, że ten film 340 milionów kosztował? A... Mogę to sobie wyobrazić. Biorąc pod uwagę nazwiska na, nazwiska na liście płac, plus no to, co się dzieje na ekranie, no nie jestem aż tak zaskoczony, <grym> powiem szczerze. No nie, ja się jednak zdziwiłem, no bo to umówmy się, standardem miałem wrażenie, że dla tych blockbusterów naprawdę drogich to jest tam ten poziom 220-230, no 300 baniek to się nie spodziewałem w tej serii, no ale pewnie jeszcze przeskoczymy. A jeszcze rekina. pamiętajmy, że to jest budżet produkcji, a nie mówimy tutaj o budżecie na reklamę, na marketing, mhm. więc ten film spokojnie mógłby dobić do pół miliarda. Jakby no. absolutnie nie byłbym zdziwiony, gdybyśmy tyle tego mieli, no ale też biorąc pod uwagę, ile lokacji zostało wykorzystanych, jakie to były lokacje, no bo to były autostrady mhm. miejsca jakieś publiczne i tak dalej, plus tego CGI jest sporo, więc no, coś za coś. I druga rzecz, to zanim przejdziemy już do fabuły i dyskusji to od razu zapowiemy, będziemy szli spoilerowo. Oczywiście to może się wydać niektórym śmieszne, bo nie sądzę żeby spoilery tutaj cokolwiek mogły popsuć, a mam wrażenie, że ten ostateczny trailer to jeżeli ktoś go w kinie zobaczył, to w ogóle zobaczył to. Jest film. tylko jeden spoiler, <gry> który wywołuje wielkiego FacePime al what the fuck, o tym sobie pewnie na sam koniec powiemy. A poza tym, tak, e, tak. absolutnie, żeby nie było ten tak, spoiler, tak, u mnie tak. wywołał ogromnego banana na twarzy, tak? To jest... No u, mnie, jest... u mnie też, u mnie też, więc... No. no, to także spodziewajcie się, że tutaj będziemy otwarcie gadać o tym, co się, co się dzieje, a jako, że mamy, Rychu, ciebie na pokładzie, to <laughs> przedstaw okay. nam i słuchaczom fabułę jako specjalista od fabuły. Tak jak już wspomniałem... Film bezpośrednio nawiązuje do piątej części, no bo y, sceny z tej piątej części przemieszane prawdopodobnie z jakimiś nowymi ujęciami ten film na w zasadzie otwierają. Czyli mamy tutaj ten, e, tą kradzież sejfu, tak? E, kradzież, kradzież sejfu z, sefu, z tak? piątej części, y, Paul Walker i, i Vin Diesel. I tu mamy parę scen z Paulem Walkerem. Zastanawiam się, czy one wszystkie były wykorzystane... Tylko z piątki? Czy tutaj mieliśmy do czynienia z efektami komputerowymi, tak jak to było w szóstce? Dawno, dawno nie oglądałem piątki, ale wydaje mi się, że tutaj to są żywcem wyciągnięte, tylko trochę podrasowane sam, sam, mm -hmm. samo nagranie, że kolory są poprawione. Okej, okay, no to takiego. może faktycznie tak było. E, mamy, no mamy te kradzież, mamy ten pościg na y, na moście y, i konsekwencje tego, co się dzieje rozpiewienia się ze zwolem z, z y, piątej części, i dostajemy tutaj. Słuchajcie, mogę już w tej chwili trochę mieszać, ale mamy przedstawioną nową postać, tak? Dante Reyesa, no tak. którego gra Jason Momoa, który jest głównym Złolem tej, tej części, prawdopodobnie całej tej kończącej trilogii. On okazuje się synem Złola z piątej części, który też był wtedy na tym moście, też był w jednym z samochodów. No i został poszkodowany, stracił ojca, więc. Tak naprawdę cała fabuła dziesiątej części to jest Dante, który postanawia zemścić się na Dominiku Toretto i jego rodzinie. Tak? I postanawia mu przede wszystkim tę rodzinę zniszczyć i rozbić. I wokół tego obraca się cała fabuła. Mamy tutaj jeszcze Charlize Theron w roli Cypher, która jest no, szarym charakterem, już nie czarnym, bo zaczyna gdzieś tam niejako współpracować z naszymi bohaterami? Tu, tu wpadnę Ci, Rychu, w słowo. Tu w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jest znów taka mała meta, jak w którymś momencie Dante rzuca. Myśleliście, że każdy z walls w na waszym stronę, życiu tak. przejdzie na waszą stronę? <grych> to to taka propos Cypher, to, to dosyć wyraźnie mam wrażenie sobie tutaj czy tak, scenarzyści tak. No popłynęli. Ja podejrzewam, że tu za chwilę będziemy mieli jeszcze parę twistów związanych z Cypher i jej rolą, i tym, do czego ona doprowadziła w poprzednich częściach, ale dobra, może sobie jeszcze do tego dojdziemy. No, tak naprawdę tyle. Rodzina zostaje niejako rozbita, bo część z nich zostaje wysłana do, do Rzymu z jakąś no, pseudotajną misją, teoretycznie zleconą przez agencję, czyli tutaj no, Kurt Russell, którego w tym filmie akurat nie ma, Scott Eastwood, mhm. i no, okazuje się, że to nie była prawda, że to że tak naprawdę zostali wrobieni Dominik i Leti ruszają im na pomoc. Oczywiście gówno trafia w wiatrak i wszystko nie jedzie tak, jak chce. No i mamy ten finał, że rodzina jest praktycznie rozbita po całym, po całym świecie i musi sobie radzić z knowaniami Dantego. I, i no, słuchajcie, mówię, później to musiałbym chyba scena po scenie opowiadać, co tu się dzieje, bo mamy wątek, znaczy nie, cine, no to, to, no. to już wystarczy. By... Tak, to, to, to co powiedziałeś to jakby wystarczy, bo potem to Dokładnie. już jest akcja, to już, to, już, to już potem jest skakanie, jest agencja, która nazywa się po prostu agencją i, i która robi rzeczy, które robią agencje tajne w filmach, e, gdzie jej, której szefem obecnie jest chyba najbardziej kwadratowy aktor, jakiego w życiu widziałem, <laughs> jakby nawet chyba Arnold Schwarzenegger nie miał tak kwadratowej klaty w swoich szczytowych momentach. Mm -hmm. Więc yy, no, no tyle to wystarczy jakby do fabuły. On, on to Papuła, pakuje jest. do drugiego sezonu Richarda,, nie? Bo... Ale ja tam lubię robić okay, e, Ale oczywiście, oczywiście ja tak, to jest. lubię Ale nie, każdą nie, Ja nie mówię tego aktora, który się pojawił w tym filmie, <laughs> bez, tak. bez dwóch zdań. Dosłownie, bo ja po prostu się śmieję, bo ja miałem wrażenie, że on specjalnie po prostu trzymał te ramiona wysoko przez mhm. cały film, jeszcze tak, wyżej, tak, tak, tak, żeby być jeszcze bardziej szeroki tak. jak szafa, więc y, i tutaj to, co Echo mówi, ja się całkowicie zgadzam, tak już przechodząc do, do, do, do fabuły trochę. Tutaj jest ciężko kogoś nie lubić. Tutaj nawet Roman, który zawsze był ten taki najbardziej upierdliwym, nawet w jakiś sposób potrafi zabawić tym, co tam mówi i opowiada, bo cał, cała ta plejada aktorów nowych i starych wpisuje się w to wszystko. Więc um, dla mnie tutaj absolutną topką jest czy to Jason Momoa, czy też na przykład Brillarson, która pojawia się w sumie na chwilę, no niewiele, ale też kradnie Wiesz, każdą minutę tu, ekranową, ka każda, na której jest. jest. Parę paru takich aktorów, którzy swoje ak aktorstwo podkręcają do 11 czy do 12. No i to jest Momoa, tak. to jest Brillarson, to jest Charli Steron i po prostu. Oni tu idą się bawić. Mam wrażenie, że Diesel to cały czas traktuje jako wiesz, tak. poważnej firmy o rodzinie. Natomiast mówię, czy Larson, czy y, właśnie, czy Teron, oni czy nawet kurcze Helen Mirren, oni tu są dla Beki tak. i oni się świetnie bawią, i to po prostu <gry> absolutnie grano. Bri Larson, jej buty, jej one-linery. E, to jest, tak, to jest cudowne. absolutnie cudowne, ta scena na moście, kiedy Dom ją trzyma w ramionach. Jezus Maria, no zęby bolą, ale, ale no, cieszysz się, nie, nie możesz się nie cieszyć. Naprawdę się cieszę, że właśnie zaczęliście od tych nowych postaci, bo ja pamiętam jak tylko zostało zapowiedziane, że Blir Larson zostanie kolejną członkinią rodziny albo przeciwniczką, bo wtedy jeszcze nie było wiadomo kim jest wiadomo. jej postać, czyli Tess. To pamiętam że już spadła fala marudzenia, no bo Brie Larson ma całą rzeszę antyfanów, już co nie wiem w sumie do końca z tego wynika i mam wrażenie, że tutaj naprawdę tak jak mówicie, ta, ta nowa obsada, na którą ja zawsze czekam, bo to jest, to jest zawsze ciekawe, nie? Na ile oni do tej całej armii przecież już postaci, no bo przecież tu mamy no, no tak, potężną tak. drużynówkę, to, to mam wrażenie, że tylko w endgame chyba ilość postaci na pierwszym plamie mogła się równać z tym, co tutaj dostajemy, na ile oni się wpasują. No i właśnie, ta dwójka, czyli Tess, jak się okazuje, córka nobody. Mr. Nobody, Little miss nobody. E, czyli <laughs> tak, tak. No to ona, tak jak też powiedzieliście, niby ma niedużo tych scen, ale ona jest tu fantastyczna, nie? Przecież ta, ta scena w barze, jak musi tam trochę oznaczyć teren, że tak powiem, to, tak, to tak. jej wejście i właśnie tutaj to też widać akurat, i to jest plus dla Leteriera i, i spółki, właśnie to, co Rychu tu powiedziałeś. Ja, ja się, to się śmiałem po sensie, że buty e, Brie Larson w tym filmie to. Powinny mieć osobną kategorię na IMDb, bo po prostu naprawdę one są wspaniałe. nie? A jeszcze przez to, że to nie jest tylko taki, yy, takie, nie wiem, modowe nawiązanie, tylko na przykład mamy właśnie też w tej scenie na moście, nie tylko IMDb. Ale ona, ona, tak, ona jeszcze no. później. Tak, tylko mają funkcję określoną. Ja po prostu naprawdę piszczałem jak nastolatka na tych scenach, także, także fantastycznie mam wrażenie, ona się wpasowała. No i, i, i to jest coś pięknego, tym bardziej, że właśnie. No, y, Mamoa, co do którego ja miałem obawy, bo on na tych trailerach wyglądał źle. On wyglądał jakby miał mm -hmm. włosy doklejone w, jak, w ramach jakiejś taniej peruki. Y, ta stylistyka ale y, nie wiem, jakaś tam wróżka zębuszka z <głos> e, e, jakiegoś lokalnego Luna Parku. Mówię, co tu się dzieje, nie? No, jak, on, jak on ma się tu wpasować? A nie wiem, jak wam Dante podpasował, ale mam wrażenie, że tutaj Mamoa to robi jakiś tour de force, który po prostu w dużej mierze ten film trzyma w kupie. No, to jest najlepszy złol, jakiego ta seria kiedykolwiek miała. Bez, zdecydowanie, bez zdecydowanie. Okej, okay, może Brie podkręca swoje aktorstwo do 11, on podkręca je do 15 albo do 18. To jest tak <gry> przeszarżowana, tak komiczna i absurdalna rola. No, scena malowania paznokci trupom i, tak, i rozmowy z iminą. Tak, to jest to jest coś doskonałego. On się tym bawi. Te, nie wiem na ile, wiecie, to była Jakaś jego kreacja, na ile to było Wiecie, dogadane z reżyserem Ale te, ta scena Pościgu, te jego ozdoby we włosach No, no Tak, tak, te wszystkie jego jego jego, jego wątpliwa tak orientacja Tutaj tak, tak podkreślana Czasami, no To gra absolutnie cudownie, no Każda scena z, z nim jest świetna. Jak, kiedy, jak omawialiśmy na film z, z moimi znajomymi, to jeden mój kumpel w sumie dobrze powiedział, że to jest dosyć ciekawe podejście, czy znaczy tutaj, żeby fani DC mnie nie zjedli, dosyć ciekawe jakby podejście do postaci Jokera, mm -hmm. On trochę taki jest. W wielu recenzji jest to ja, mm -hmm. Ale ja nawet pójdę trochę dalej, bo dla mnie Jason Mamoa jest przeszarżowany, jest zabawny, ale on też jest creepy. On jest na tyle creepy i niepokojący, że moim zdaniem on ja, ja zawsze go no bo on zawsze był takim aktorem mięśniakowo akcyjniakowato mm -hmm. komediowym No bo taki był po prostu, on jest w tej kategorii. Ale on tutaj pokazuje zadatki, że no spokojnie w jakimś e, thrillerze policyjnym z jakimś mordercą i tak seryjnym mógłby dać radę. On rzeczywiście mógłby być tutaj, e, mm -hmm. no są te tak, mógłby być psycholem, bo on nie jest zabawny, znaczy jest zabawnym psycholem przez jakieś 90% czasu, ale są te momenty, gdzie naprawdę jest, e, no jest niepokojąco cały ten wątek, powiedzmy, że ja mam wasze rodziny, na początku to z, ja stwierdziłem, dobra, to jest taka zagrywka fabularna, no bo jakoś musi ich przekonać, ale potem to już jest takie to już jest naprawdę niepokojące, więc Mamoa zdobywa tutaj każdą scenę w każdym momencie, nawet w, nawet w momentach jak on po raz setny przewidział co zrobi Dominik to i on jest przygotowany na każdą możliwość i on po prostu ma już budżet chyba większy niż pół świata żeby za każdym razem móc w stanie wynająć jakieś nowe samochody albo kogoś innego, albo najemników, żeby coś mhm. dalej zrobić. Mamoa jest absolutnie rewelacyjny w tym filmie. No i mi się wydaje że tutaj dobrze to wypada, bo to co mówimy, nie? On jest podkręcone po prostu na skali niesamowicie. Jest wariacki, jest szalony. Ta scena przywoływana przez Ciebie Rychu z tym malowaniem paznokci, to ona wejdzie do mm -hmm. historii kina. Po prostu bo to, nie wiem, chyba w takim kinie quasi familijnym, wysokobudżetowym, to nie wiem, czy była dziwaczniejsza scena w ostatnich mm -hmm. latach. Nie wiem w ogóle, że to przeszło i że nikt tam... Do dokładnie, że to przeszło. Tak, że, że nikt po stronie producentów z Uniwersalu nie, nie, nie zrobił jakiegoś tutaj czerwonego światła, że to już jest za dużo, ale mi się wydaje, że on właśnie dobrze gra, dlatego że on jest szalony, zły, i właśnie to, co mówicie, że on dobrze gra, czy rozgrywa całą tę swoją rolę i tę postać pomiędzy humorem i szaleństwem, i taką dzikością, i to jak on jest nieobliczalny, że właśnie nie wiem, on potrafi z uśmiechem na ustach, czy, czy waląc jakieś śmieszne historyjki, odstrzelić. Albo, nie wiem, szantażować, torturować, e, wysadzać zabytki i, i cokolwiek innego, to y, naprawdę dobrze działa, nie? że mamy postać, która y, no, puściła się peronu, i, i to jest o tyle fajne, że to pasuje po pierwsze do tej serii, a po drugie wydaje mhm. mi się, że to pozwala na y, właśnie taką na większą dozę jeszcze szaleństwa w ramach jakby tego, co on robi. Nie? Że okej, okay, tu ktoś zginie, tu zniszczymy właśnie e, kawał Rzymu, e, żarty z Watykanem, znowu niczym w Johnny Wicku, które, mm -hmm. przyznam, nie bawiły <śmiech> mocno. I, I to było fajne, nie? że on Naprawdę sprawiał wrażenie gościa tyleż przygotowanego, właśnie te pięć kroków do przodu, co właśnie totalnie takiego niebojącego się jakichś nieszablonowych ruchów i, i to mówię, i to w tym filmie na pewno działało. No, Tu w sumie już ciężko dodać cokolwiek innego, no bo Nie, on błyszczy, natomiast yy, szczerze, reszta ta oryginalna obsada... Ja mam wrażenie, że to już czuć chyba zmęczenie. Znaczy, ja bym tutaj podzielił na wątki, bo to jest... To tak, jest, no to, trzeba, co, to, to no może... Chyba te, najlepiej wydaje mi się pójść wątkami. Ja zaczął tego wątku Roman... Yy, o Jezus Maria. Ekipa. Roman cała i cała ekipa. ekipa. Roman, Tasz, też, też Ramsey i yy, Ham. Tak, I, i to moim zdaniem już średnio gra. Tam już tam, bo ten banter między Romanem a... Teżem. E, tak, też on już, on już nie działa. To już jest... E... Znaczy, bo to już jest powtór... Znaczy, to jest lepsze niż było dla mnie w poprzednim filmie, ale... I to jest taka bardzo bardzo nieudana próba e, kończenia wątku tego, że Vin Diesel jest przywódcą i teoretycznie przekazuje dowodzenie komuś innemu. Jakby mogę zrozumieć, że, dlaczego to się w scenariuszu znalazło. No bo okej, okay, to jest taki dosyć standardowy, ale to jest... Nie, Roman, po prostu Tyson Gibson jest tak już denerwujący w naszych Bo o ile na chemię, to tu nic więcej. Tak. Bo cała reszta tej ekipy tam też, Ramzi i Han, oni są okej. Okay. Znaczy, Han, Han jest Hanem. On po prostu, naprawdę, jak, jak stracił swoją przekąskę przez Jasona Statena to myślałem, że taki berserker mu się włączy. E, Ramzi z Terzem się jakoś tam dogadują, bo są nerdami, powiedzmy, więc ok. No a ten Roman to jest taki ten, ten, ten wkurzający dzieciak na wycieczce szkolnej, który cały czas coś ma <śmiech> powiedzieć, bo inaczej, bo inaczej to po prostu nie zamknie się i to, to, to psuje, ale... Ta ich wycieczka, to ich zwiedzanie Londynu, e, jakiś, jakiś sposób dla mnie i absolutnie nieprzekonująca ich śmiesz No na Tak, końcu. jeszcze mamy Pita Davidsona, e... upchniętego kolanem. Yy... Tak, Pitt Davidson, który chyba jest takim reliefem Hollywood. Jak nie masz kogo wsadzić, to po prostu wsadzasz e... Pita Davidsona. Tak, zgadza się. No wiesz, co, czy znaczy tak, mi się na przykład podobało to, że odeszli od tego wątku. Roman też, e, Ramsey. Ramsey no bo, tak, no bo To no. było też. Znaczy, w ogóle, zobaczcie, że ostatnie dwie części to. Natalia Emanuel ma zupełnie inną charakteryzację, mm -hmm. już nie jest tak przeseksualizowana, nie? To, to jest po prostu kolejny no nerw tak, w ekipie, ona... nie? A, a wcześniej to jednak spełniała no i fajnie. inną rolę. I tutaj to... Znaczy, cieszy mnie to, że, że od tego odeszli, natomiast mówię, no ta dynamika już jest taka moim zdaniem średnia. Tu się pogodzą, tu się pokłócą. Fajnie, że w tym wszystkim pojawia się na chwilę Tam, Natomiast mówię, to jest mm -hmm. wątek, który moim zdaniem najmniej grał w tym wszystkim i najbardziej mnie... Kurde, męczył to jest może za duże słowo, ale dobra, dobra, idźmy do następnej sceny, nie? Był tak. trochę zapychaczem. Tak, absolutnie, to jest filler To jest w ogóle ten problem, który dla mnie jest chyba największym, największą bolączką tego filmu, to co powiedziałem, że tu jest jedna rzecz wynikająca ze scenariusza, to jest to poszatkowanie ekipy, bo ja osobiście mam trochę problem właśnie, że to, to, ta ekipa jest tak duża musieli ją podzielić ale trochę chyba już budując coś wiecie pod kontynuację to poszatkowanie jest za duże no bo mamy osobno Leti osobno właśnie tę czwórkę mamy osobno Jacoba z Little Brianem i tak dalej mm -hmm. i, tak dalej. I to, to mi trochę zaburza tak, taką dynamikę tego, tego filmu. Tym bardziej, że to, co mówicie, zaczynając od tego wątku naszych gadów i, i, i nerdów, ja się podpisuję, że tutaj czuć zmęczenie. Momentami za dużo było tego gadania i, i tych przepychanek w zasadzie po nic, które już widzieliśmy Milion razy, i, i to już nawet niespecjalnie bawi. I dla mnie to największa bolączka tego jest taka, że równie dobrze by mogli ich wyciąć i ten film by w zasadzie niewiele stracił, nie? No tutaj tyle tylko, że no mamy ich gdzieś tam na, na chwilę połączonych z postacią Dekarda showa Co prawda mm -hmm. tutaj, to nawet mogę was zapytać, ja to trochę już nie rozumiem, bo ja odebrałem, jak wrócił <laughs> Han, no że Shaw z Nobody'em właśnie no, pomogli Hanowi zniknąć i że to była ustawka. A nagle właśnie tam w finale dziewiątki było takich, Shaw był zszokowany nie. i teraz tutaj nie co to, to no, nie. No, nobody mają. pomógł, jakby do Nobody rozgrywał ileś no. Nobody pomógł, by. bo Deckard Show mścił się za swojego brata. A czyli on się mścił naprawdę, a Nobody pomógł zniknąć On się Hanowi. mścił naprawdę, a Nobody pomógł zniknąć Hanowi w Tokyo Drift. A, tak, mój, okay. mój znajomy musiał mi to rozrysować jeszcze okay. raz. Tak, Ale to się, to się jakoś znaczy, łączy się. No, no jest. tak. Znaczy wiesz, bardziej mnie rozwala to, że Han jakimś cudem wie, gdzie Deckard Show mieszka w tym Londynie. Tak, Gdzie on akurat będzie. No to jest zupełnie <laughs> no, tak, co tak. innego. tak. Plus oczywiście jeżeli jesteśmy przy Szonu, to pojawienie się jego mamuśki, czyli Helen Mirren, która po prostu materializuje się w Rzymie, żeby poklepać wina diesela po kle plecach, a potem yy, Decker Show dołącza do ekipy, bo zagrozili mojej matce, więc no trzeba, trzeba się wziąć do roboty. E, no, no jakby to jest takie... To jest takie zbieranie ekipy rodem z tego endgame'u, gdzie mm -hmm. no, bez poprzednich filmów ciężko skumać dlaczego on tutaj jest i dlaczego on pomaga, ale jak to się z fanem serii, to się bawi... Znaczy, to, to, to jest zabawne. To jest durne, ale to jest zabawne. No, ale to, to mówię. No, Ja chyba z tym wątkiem osobiście mam właśnie największy problem, dlatego, że on wydaje mi się na tym etapie najbardziej zbędny. Prowadzi do idiotycznego cliffhangera, bo chyba nikt nie wierzy w to, że w, no oni w tym samolocie wylecieli w powietrze. I, i w zasadzie no mówię, na etapie tego filmu on prowadzi relatywnie do niczego, a niestety zajmuje, no, dosyć dużo czasu antenowego, nie? I tam przede wszystkim, jak była no tak. ta przepychanka właśnie tam u, u tego Pita Davidsona, nie, no to już było takie, Jezus Maria, już skądście nie? skądście? Mhm. Znaczy, ale znowu ja, ja mam słabość po prostu do hana jak Han jest no, na tak, i, tym, i tym razem coś wcina, psychodeliczne ciastka e, i, i, i szczerze powiem szczerze, jak on jechał tym samochodem i, i jak tam wrzucał ten setny bieg. Mi się to zawsze podoba. Ja strasznie lubię tego aktora za to, co on robi. Nawet jak nic nie robi, tak naprawdę, bo on może tylko stać i jeść. Wiecie, i, że on i, ma ponad polić, jak. Diesel. Więc... Tak, tak. A, on, a on wygląda prawie tak samo, jak tak, w Tak, Takedzie. on ma 51 no lat. Diesel ma chyba 52 jest... w tym momencie, czy coś takiego, nie. No, e, także, no fakt, no, nie widać takie, takie geny, nie, ale, ale widzicie, to się już powoli zaczyna robić seria y, Kurde dziadków, no przecież z tej tam też młody nie jest. No tak, nie? oczywiście. I, i zresztą to większość tej obsady ma te swoje lata świetności za sobą trochę, czy te, no. ten wiek, to tu może w tej chwili brzmi strasznie, nie, ale... Ale powiedzmy, znaczy, że z no, Hollywood, po Hollywood po 40, po 50, no to już różnie bywa nie? z tym miejscem dla ciebie. Droga, to, już jest, to już jest droga połówka. To jest drugi obiekt, i, a oni, no, słuchajcie, mają serię, którą tak. ciągną, która zarabia miliardy i, i kurczę, no i yy, i to jest super. No to jest, nie powiem, że to jest Expendables, ale to jest trochę ten tor, nie? Jakby, yy, że tu są wszystko już jednak aktorzy, którzy rzadko mają te... Yy, yy, główne role w filmach, nie? A, a tutaj cały czas... Yy mają to swoje miejsce i to, i to gra i jeszcze parę lat grać będzie. No i czekamy, właśnie jakby główna rzecz, na którą zawsze czekamy przy nowych filmach, kto będzie, kto nowy się pojawi, tak, bo to jest, tak. to jest zawsze ciekawe. No bo dokładnie, bo tu dokładnie. się każdy może pojawić, naprawdę mm. każdy. No to, to z, jak mamy ten wątek gdzieś tam umówiony, to możemy przejść do wątku wujaszka i jego turu przez Stany Zjednoczone, bo tak jak powiedzieliście, Jacob, czyli John Cena, wraca w roli takiej właśnie bardziej już komediowej i wespół z Miją ratują małego Briana właśnie z rąk tutaj zbirów Dantego, no i John Cena jedzie z nim przez Stany do miejsca zbiórki całej ekipy no i to jest właśnie taki wątek familijno-komediowy. Jak wam się ten motyw podobał? Bo w sumie mnie to trochę zaskoczyło, że właśnie... To też jest osobny wątek, a nie, nie fragment, tam całości. Jadą Fordem, słuchają marki Marka, tak? I jest nawet przecież o, pan, To że, cudowna <grym> <grym> Że on był, był, był modelem bielizny. E, Fajnie no, ten, ten młody dzieciak, kurde, jest drętwy strasznie, nie? I, i powiedzmy to. No czy to jest, tak, jest dzieci, ale, ale jest, jest są dzieci, które pokazują czasami charakter w filmie. Lepiej są, gają, wiadomo, okay. to jest trudne, to jest trudne. Dla takiego no dziecka tak. absolutnie, więc, więc mówię, no tutaj 99% tej dynamiki y, bierze na siebie Sina. Fajne. Znaczy, znowu, to jest wątek, on nie jest jakiś szczególnie rozbudowany, bo to jest parę scen, nie, raptem, plus ten y, finał. I poświęcenie się. Z... No właśnie, to poświęcenie. Jakby wydaje mi się, że on specjalnie ten wątek jest tak za. Bo on jest mocno oderwany, tam się prawie nic y, nie dzieje takiego akcyjniakowanego. Znaczy, to wiadomo, prawda. jest latanie na tej paralotni, znaczy na tym, tym samolociku i tak dalej, ale tam właśnie jest to słuchanie marki Marka, jest jeżdżenie, jest rodzinne kupowanie nowych ciuchów, bo nie chcesz uh -huh. jeździć w piżamie, e, po to, żeby właśnie teoretycznie to, to jego poświęcenie na końcu. Miało większe znaczenie. No bo prawda jest taka, że rzeczywiście, że my go pamiętamy z dziewiątki jako złola. No to, jakby się poświęcił bez tego wszystkiego, no to to nie miałoby na papierze takiego wydźwięku. Więc musieliśmy, wydaje mi się, jakiegoś bohatera zaprezentować, odkupionego jako super cool wujka, żeby, żeby to rzeczywiście mogło, mogło zagrać. Trochę za mało to totalnie... za mało, żeby to grało moim zdaniem. Ja mam, ja mam jeszcze inny problem. Ja się na tej scenie jego do dobrze zaznaczyłeś, bo tutaj wszystko jest do jeżeli chodzi o śmieć w tym filmie e, jest, ja po prostu się płakałem ze śmiechu, bo... Sposób, ja po prostu byłem świecie przekonany, że ja oglądam Super Mario Brothers, Mario Kart, bo on po prostu robi takiego, taki skok po prostu tym samochodem i niby tam poświęca się, już pomijam, że oni, on mówi o tym swoim poświęceniu przez jakieś 20-30 sekund, a oni oczywiście nadal się nie zderzyli i to, to Ja po prostu dla mnie to było śmieszne, dla mnie to było tak przesadzone, patetyczne, połączone z tym śmiesznym skokiem, że ja po prostu, muzyka mi tutaj mówi, że masz płakać, a ja po prostu płaczę ze śmiechu, bo inaczej no, nie mogę do tak, tego podejść. Tak, absolutnie, ta, ta scena mnie nie ruszyła, nie? jakby yy, absolutnie <laughs> mnie to nie ruszyło, mówił, o Jezus Maria, teraz będzie bez Jacoba, no zresztą tam Diesel też jest wkurzony przez jakieś <laughs> 3 sekundy na jednym ujęciu, później mam, tak, dalej, tak. Mamy, yy, dalej mamy akcję, nie? no więc ciężko tutaj yy, się wczuć i kurde, powiem wam, że jak jesteśmy przy tych wątkach, to mnie się chyba najbardziej podobał, znowu wcale nie taki duży wątek, e, Lety i Cypher tam mam jakąś... Ale poczekaj, Ruchu, no. to tylko jedną rzecz, bo a propos Jacoba, to ja wam powiem, że tutaj ja mam z tym o tyle problem, że właśnie ja się zgadzam z tym, co ty, sef, mówisz, że to pewnie musiało tak być, żeby to jakoś tam zadziałało, ale mm -hmm. właśnie problem polega na tym, że to nie działa i ja mam trochę jeszcze in, inne zdanie, dlaczego to nie działa. Nie działa właśnie dlatego, że tu wszyscy wracają. I mm -hmm. po prostu to jest, takie, to jest takie irytujące, nie że z jednej strony no okej, okay, tak. Han fajnie że wrócił. Wszyscy go y, kochamy i uwielbiamy i, i fajnie go widzieć znowu w ekipie, ale z drugiej strony, no to umówmy się, to bardzo mocno stępia jakiekolwiek emocje y, w mm -hmm. scenach zagrożenia, no bo mm -hmm. z jednej strony mamy tego psychola Dantego, y, który bardzo szybko pokazuje, że nie boi się zabijać y, i przecież tam nawet w tym wyścigu też y, ginie niby jakiś tam kumpel doma. Y, y, tylko co z tego, skoro właśnie y, mamy poczucie, że w rodzinie y, wszyscy mają dziewięć żyć jak koty co najmniej i, i tak naprawdę hmm. co z tego, że Jacob się poświęca, skoro nie widzimy tego, nie widzimy żadnego ciała, a ten samochód jest przecież znowu też jakiś opancerzony, więc ja zakładam, że on tam weźmie się, otrzepie albo się okaże, że braciszek show drugi nagle wyjedzie zza zakrętu no, i, i, i, i tam... Pamiętajcie, no, bo że tam jeszcze Luke jeszcze... Evansa brakuje, nie? Także... No właśnie, no dlatego mówię, że no zobaczycie tak, tak. przy, przy kolejnym filmie, że właśnie Właśnie tam e, drugi show w osobie luka Evansa wyjedzie za zakrętu i tam go zaraz usta, usta mu zrobi i zawiezie go do szpitala, i, i, i nic z tego nie będzie. Ale no, e, właśnie przez tego Marki Marka nie, nie mogę nie lubić tego wątku. Uwielbiam tą piosenkę i, i ona mnie tak rozbawiła, że, że tak, że to, to nawet ten samochód z Mario Kart mogę przeboleć. Ale Rychu zaczął. No, no bo zanim dojdziemy ra, do tego Ramsay głównego Leti, wątku, nie? to mamy jeszcze wątek Letty i Cypher i tu chyba będziemy mogli pokusić się o ten spoiler. Właśnie, Cypher. No. I to jest wątek znowu, nie jest duży, bo naj, największy tutaj wątek to jest zdecydowanie dom i cała reszta. No ale tu mamy Leti, która zostaje pojmana po akcji w, w Rzymie i trafia do tego samego więzienia na Antarktydzie, w którym uwięziona zostaje Cypher. No bo film otwiera nam też Cypher mocno poturbowana, która zostaje... Za, aresztowana przez. przez, Momoa przez do, I zostaje aresztowana tak. przez, przez agencję. I one trafiają obie w którymś momencie do nie wiem, do jednej sali operacyjnej bez sensu, absolutnie, no ale to tak było, miało być zaaranżowane, no. Znaczy, nie, bo to Brilarson zaaranżowała, tak. ona się poddała, żeby tam dziabnąć, czy tam zranić tak. Leti, oni musieli ją wyleczyć, więc ją wysłali do ambulatorium, czy tam do tego lekarza, a tam była Cypher, która zhakowała, która... która... no. która zhakowała, jakby Jak... ja wiem, ale to hakowanie było takie, to było takie peak performance, jeżeli tak. chodzi o kinowe hakowanie, po prostu wciskasz <śmiech> trzy przyciski tak, ona nawet nie i jest ten ekran, no bo nie po prostu... mogła i zhakowała. Tak, tak. No bo ona jest takim hakerem, jest... I mamy tutaj... A, dobrze, no. no i one się próbują uciec z tego więzienia, z tego ambulatorium i tutaj mamy absolutnie najlepszą scenę akcji w całym filmie. I najlepszą scenę walki wręcz. Eee, tak. Znaczy, no jeśli chodzi tak, o, o tak, walkę wręcz, tak. to absolutnie... O walkę to wręcz, jest tak, to, jest to jest najlepsza scena z najlepszą choreografią, naj, najlepiej sfotografowana. No, mamy tak, chemię między tak. tymi postaciami. Nie jakby... Umówmy się, że Rodriguez nie jest jakąś super aktorką. to nie jest ta sama klasa co Teron, ale tu jest ta chemia między nimi, tu jest to tarcie i to, i to fajnie widać, i to, i to grano. Rodriguez jest wiecznie nie ale ona jest zawsze wkurzona i wszędzie, a, ty, a Teron... No ona jest taka, kurczę, taka, kurcia, no taka jak, jak, jak Cypher, taka lekceważąca, wiesz, mądrzejsza od wszystkich. Ale ona tu jest lepsza, mam wrażenie, niż tak, w tak, tych poprzednich Tak, tak, odsłonach. ale tam, to tam jest, mnie ale to jest fajne. To jest fajne bo, i... bo tutaj już nie próbują zrobić z niej takiej złolki. Zwola. I, I tam tak. jednak to... to no, ona to, zmierza mnie ku odkupieniu. ona trochę półsemce irytowała, yy, cypher nie? zmierza ku odkupieniu. No, zmierza ewidentnie. ku odkupieniu, nie? Ale to, co Ty mówisz, jakby najlepsze, najlepsze podsumowanie tego, co Ty mówisz, to jest to, że one... Okej, okay, kamery będą wyłączone jeszcze przez pięć minut. No to dobra, mamy to, możemy z, to, to mamy jeszcze 5 minut I, zaczyna, i, mają się, i zaczynają się naparzać. I oklepanko, i obie są na tym gotowe. I za przeproszeniem, ja to jest dwóch topowych facetów, którzy muszą wyrzucić coś ze swojego systemu, więc się ponaparzają, a potem tak, będzie wszystko dokładnie. gitarka, nie? Więc jakby... I, a to jest super, ja się zgadzam, bo jakby rzeczywiście nawet... No bo wiadomo, jak przeanalizujemy ich przeszłość, tych postaci, dlaczego one się nie lubią i tak dalej, ale nawet bez tego jakoś naturalnie to wychodzi, że rzeczywiście okej, okay, musiałyśmy to wyrzucić z siebie, ponaparzałyśmy się i, i wychodzimy, no a potem jest ten wątek komediowy, gdzie ona przebija się przez ten szyb, widzi, że jest śnieg, wraca, kurtka. a tam to, na nią czeka ta kurtka, nie? więc <laughs> jakby... czy Powiem wam, że ja jeszcze a propos to Jeremy, myśmy chyba już na ten temat rozmawiali, ja myślę, że Elena, czyli matka małego Briana żyje. Briana, mhm. Po prostu to są szybcy i wściekli, więc no, ona musi żyć. Nie ma, nie ma innej opcji. No, mówię Cypher ewidentnie. No, siostra już tak, się, siostra pojawiła, się pojawiła, więc no, zaraz ma tak, być. na finalnym zdjęciu musi, musi się cała tak, rodzinka tak, znaleźć. Cypher musi być odkupiona, więc, y więc myślę, że, że dojdzie do tego, że, że Elena żyje. No ale dobra, dwóm naszym bohaterkom udaje się wydostać z tego szybu, zakładają te swoje białe kurteczki, idą przez Antarktydę, i nagle z ziemi łódź podwodna. No, łódź podwodna z lodu. to już było w tej no, serii. No była już, to Ale spoko. Z tej łodzi. Tak. Giselle Galgadot, no tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie grali. To znaczy, ja mam kilka teorii, bo jestem przygotowany na wszystkie. Po pierwsze, że to jest siostra bliźniaczka Galgadot, że. Że ktoś w jakiś sposób opracował podróże w czasie i po prostu to jest Galgadot, Gadot, e, która z, e, skoczyła e, z przeszłości i się teleportowała no, do tamtej części. Teraz, no to może być. Oraz właśnie trzecia część, że to jest Galgadot z alternatywnej linii szybkich eee. i Jakby i każda z tych teorii dla mnie jest tak samo prawdopodobna, biorąc ja pod uwagę, myślę, że o czym tam. że Nobody no albo naprawdę. Cypher jechali, złapali ją. No, słuchajcie, to będzie w taki sposób. Będziemy mieli, mieli tę scenę z. Y, to była czwórka z tym samym samolotem? S, S sz, nie, nie Będziemy mieli tę scenę z, z, szóstki, samolotem. Sz, z chyba. samolotem. A ta seria tak działa. Mamy tę retrospekcję i nagle dokręcamy, wrzucamy tam tak, komputerowo tak. jeszcze trzeci samochód. Nie? I to tak, to tak będzie wyglądało. No, zresztą widać, że ona się y, uśmiecha, ona jakby zna, nie ma, z, nie zna ma Lety, y, jakby nie Widać, widać to. No, i, I Cypher tylko mówi, no co, jednak mój plan nie jest taki gówniany. No, no morda mi się cieszyła niesamowicie no yy, słuchajcie no. znaczy no umówmy się fabularnie to jest największe zaskoczenie tego filmu nie ma większego szokera niż to co tutaj jest i, i znów ja powiem to co mówiłem przy okazji Hana, to że wraca Giselle bo to że właśnie wyjaśniam to w tak gówniany sposób jak Rychu zasugerowałeś to nie mam wątpliwości bo jednak nie wierzę w tu jeszcze mamy Hana i aplikację to... randkową przecież to też jest wątpliwość Wątek. No właśnie, tak, właśnie, tak, właśnie, bo no. ten wątek Dokładnie. jest dzisowany. Tak, tak. Tak. I, i y, y, ja wam powiem, że tylko mnie to cieszy właśnie dlatego, że ja po prostu uwielbiam scenę z piątki, jak oni jadą autostradą z Polski do Berlina i y, y, y, y mają ten swój happy end, który wiemy, że żadnym happy endem nie będzie, więc liczę na to, że, że tutaj dostaną happy end, ale to mówiąc, to kurczę, to jest już naprawdę przesadne. Nie myślę, że scena polska to była po dwunastce na przykład dopiero. Futurospekcja, no. no na przykład, na przykład, nie? No bo, bo, bo mnie to, ja na przykład nie, nie pomyślałam o tej Elenie, ale jak ty mi to zasugerowałeś, to ja już totalnie to widzę w ten sposób. No i mówię, i to trochę mi psuje te, te filmy, no bo jednak wiecie, ja wiem, że tak jest Ale ty czytasz Marvel, no jak ci psuje, umiera. no proszę cię. No właśnie, no dlatego właśnie mówię, że ja wiem, że tak jest w komiksach, że tam nikt nie ginie jakby na stałe, natomiast no trochę, trochę już mnie to męczy. Już bym chciał, żeby ktoś, jak ktoś staje się martwy, że Ale, słuchajcie, To, to jest seria, która nie jest martwy, w stanie, jest... mimo tego, że ma... Może to wiecie, makabrycznie zabrzmi. Miała masę furtek do tego, żeby odprawić pola Walkera. E, natomiast to jest cały czas tak, ukrywany no tak, tak. wątek. Mamy Jordanę Brewster, która w każdym filmie pojawia się mniej więcej na 120 sekund i ona idzie do Briana i dzieciaków, czy tam dziecka, nie wiem już jak to tam, tam wygląda i oni są bezpieczni. Mm -hmm. jakby, mimo tego, że... No, no tak, tak. Ta, ta część zwłaszcza... Momoa wyka wykańczający rodzinę, no to, to można było. Ja, ja rozumiem, że oni, że oni mogą mnie nie Jakby cały czas chcą szanować pamięć no Pola tak. i, i, i nie będę ukrywał, że kurde, no ja się na szóstce wzruszyłem, nie? Jakby ta końcówka, jak wszyscy, no ale mogliby. Także mówię, oni nie są, oni nie chcą się nawet pożegnać z, z postacią, która no nie ma niestety prawa wrócić do tej serii, nie? Dlatego... Mm -hmm. To się nie mm -hmm. stanie, ale to też dlatego trochę lubimy te serie, mówię, może zbyt absurdalne to jest czasami. No ale słuchajcie, no każdy tam temu filmowi dał jedno, dwa oczka więcej za Galgadot, nie? A ja bym, jeszcze, ja bym jeszcze dodał, wiesz, Jerry, że jakby no ja w tym filmie, w tych serii filmów już dawno przestałem wierzyć w prawa fizyki, czasu, przestrzeni, no, to, to czegokolwiek, prawda. więc e, jakby dla mnie tutaj jest wszystko możliwe. I jakby ja już nie wierzę w te śmierci. Jakby to już jest element tej, tej filmu, że no właśnie naprawdę jak ktoś zginie, to ja będę naprawdę w szoku. Ale, no, z tych wiesz, ale, to, ale to jest trochę to, problem. To, to tak nie? bo to jednak powinno wywoływać emocje Nie, znaczy ja rozumiem, że może być, ale inaczej inne rzeczy budzą we mnie emocje w tym filmie i ja na przykład paradoksalnie to jest, to jest tak jak zawsze mieliśmy, były, mieliśmy taki okres czy, czy często w filmach, że ci dobrzy zawsze muszą przeżyć, mhm. ci dobrzy zawsze muszą wygrać i to jest dla mnie szybciej wściekli jakby dla mnie po prostu to jest, że ja nie oszukuję, że oni się bo ja wiem, że przeżyją, oni nie no. Po prostu to będzie tak funkcjonowało. Dokładnie, więc jakby ja mogę zrozumieć, że to jest problem, ale ja już po prostu się pogodziłem z tym i dla mnie to jest ta kategoria filmów. No to jest właśnie to family friendly. To jest to, że, że po prostu wszyscy dobrzy muszą wygrać, a źli niczym w Disneyu muszą albo zginąć, albo przejść na stronę dobrych. Po prostu. A to jeszcze zanim przejdziemy do tego ostatniego wątku głównego, czyli Doma i jego rywalizacji z Dantem, to jedna rzecz jeszcze mi się przypomniała, a propos właśnie tych powrotów i tego, jak oni się cały czas trzymają postaci, przyznam wam się, że rozbawiło mnie, że nawet Scott Eastwood jako Little Nobody wraca. Przecież to jest też taka postać, która on, no, przecież on mógłby zupełnie być odstawiony na dalszy plan, a nadal Czeki będzie kasował pewnie jeszcze przez najbliższe lata za 60 sekund w szybkich i wściekłych. No urocze to jest pod pewnymi względami. No zgadza się. Zgadza no, się. Czemu nie? No i co, ten ostatni no dobra, wątek, to, to, tak? to dom. Dokładnie, dokładnie. Najbardziej tak, poważny. najbardziej z poważny. Winem znaczy... który gra w swoim I, własnym ja tutaj, filmie. Ja tutaj chciałbym tylko zrobić wstęp, bo jakby ty, Jerry, mówiłeś, że rzeczywiście to rozbicie ty, tych wątków tak szkodziło. Znaczy, rozbijało, odbierało czas, że, że, że no nie za bardzo to wyszło. Rozumiem to, ale jednocześnie dla mnie to był genialny zabieg po to, żeby właśnie stworzyć ten poważny, ja bym powiedział, że nawet mesjanistyczno-religijny wątek Dominika Toreto. Bo on tutaj, jakby mi się wydaje, że po prostu scenarzyści dogadali się z Vinem Dieselem, że my ci zrobimy ten wątek, ty sobie zrób co chcesz według swojej wizji i ty tam będziesz sobie chciał zrobić. A dla mnie Vin Diesel po prostu chce w tym filmach być nowym, nie wiem, mesjaszem. On jest lepszym mesjaszem niż Dunie, on jest po prostu chodzącym bogiem, który łamie, nagina czas, przestrzeń, wszystko w tym filmie, którego wszyscy komplementują, jakby powiedzmy był Stevenem Seagalem w jego własnych filmach. To jest tak absurdalne, bo z jednej strony Vin Diesel jest święcie przekonany, że to jest na poważnie. Jako a my wszyscy w tych się filmach. śmiejemy. Tak, a my wszyscy się śmiejemy, bo to jest najlepsza parodia, bo on nie wie, że to jest parodia. To jest po prostu tak niesamowite, jak on jest wyrwany, a jednocześnie pasujący do, te, do tych filmów. No przecież to, jak wszyscy na całym świecie wiedzą, kim jest Dominik Toretto i wszyscy go szanują, to jest po prostu coś niesamowitego. Ja. Absurdalność tego wątku Koleś, jest dla mnie niesamowita, naprawdę. Tak, yy, w pierwszej części. Tak, Dokładnie. i benzynę. No tak, tak. no mamy ten, ten wątek. Natomiast w tym wątku podoba mi się to, że yy, dom jest zawsze dwa kroki za Dante. A tak? Tu ewidentnie Dante jest tak, tym, tak. Jest tym na triumfującym i triumfuje od pierwszej do ostatniej sceny, gdzie okazuje się, że no, Rich Son, czyli agent... Nowy tak, szef tak, nowy agencji. Szef jest. Tak. jest, jest yy, podwójnym agentem, oczywiście to było widać w, w na A, samym tak, początku, to ale fajne. to było widać jakby w momencie, w którym y, mamy te otwierające sceny i Dante idzie przez ten posterunek siedzi wielki blondyn w pokoju no ja, ja wiedziałem, że to jest Richardson no. jakby no, nie, nie miałem co do tego no to ja nie skojarzyłem, ale, ale podobało tak, mi się no i mamy, to, mamy tą, tą scenę, gdzie oni kradną ten safe, Dante na to patrzy i nagle z kadru wychodzi wychodzi Richardson, mówi, no to jest ciekawie teraz, nie, no po prostu no to jest ekstremalnie męska scena, nie, ale no mówię, mi się to podoba, no bo Dom lata po całym świecie, próbuje dopaść Dantego i zawsze, kiedy mu się wydaje, że już znalazł coś, znalazł sposób, to okazuje się, że Dante to przewidział i przewidział jeszcze trzy następne ruchy, więc cały czas Dom mhm. wpada w jego sidła, ofiary są, i... No i w tym momencie poznajemy siostrę Eleny, bo mamy, mamy, mamy wyścig uliczny, mamy króciutki wyścig uliczny, ale to jest bardzo fajna sekwencja, bo to jest taki, e, to jest ten chwilowy powrót do korzeni. I cała ta sekwencja moim zdaniem jest bardzo ładnie nakręcona. Znaczy ona się kończy fatalnie, no bo mamy minę pod samochodami i tak dalej? No ale tak, tak. Ale, ale wiesz, wstęp na zasadzie znowu mamy te tam yy, skąpo ubrane panienki, które tańczą, mamy te samochody, mamy drinki, mamy palenki, muzyka, DJ. setka ludzi na ty... setkę ludzi, no po prostu... Tak. Brazylijski stand -off, no. Ale wiesz, i to jest fajne, bo jakby ja lubię, lubię te krótkie powroty do tych korzeni, potem wracamy do ratowania świata i tak dalej, ale mamy rzeczywiście, zawsze musimy się ścigać i oczywiście mamy te teksty, że kiedyś się ścigaliśmy o szacunek i tak dalej, i tak e, dalej, ale to było ładnie nakręcone, to było takie teledyskowe, No i jeszcze ale, mamy ale Dominika, który mówi, że kto nie ma rodziny, ten nie ma nic, nie? Jakby dlatego on, dlatego on jest y tak. zawsze... Y triumfuje nad Dante, no bo on ma rodzinę. A Znaczy dla mnie ten stand-off, ten brazylijski wyścig był o tyle fajny, że on po pierwsze do końca jakby zbudował Mamoę jako postać w tym filmie, bo on jest przecież tak mm -hmm. gdzieś w połowie i widać, że on zabija i, i tam pada nawet, że twój problem, klasyczny tekst, to jest taki, że nie jesteś w stanie uratować wszystkich i my to widzimy i, i to, to mm -hmm. działa. To jest w zasadzie dużo bardziej przez to, że ta, ta postać, która ginie, to jest właśnie taki... no Sidekick. Sidekick jakiś tam, który, którego się łatwo mogą pozbyć, no ale to paradoksalnie działa, bo wiemy, że on pewnie nie wróci i faktycznie dom musiał wybrać, natomiast no, dla mnie jest o tyle niepokojące w tym wątku, czy to jest o tyle niepokojąca jedna rzecz, że znów, jak ty tak wyartykułowałeś, że to jest mesjanistyczny wątek, to ja niestety widzę, że on zmierza ku temu, co też Widzowie śmieją się od co najmniej trzech części, że Vin Diesel na końcu zginie, poświęcając się za swojego syna. I, i niestety, <laughs> niestety ten wątek pokazuje, że to idzie ewidentnie w tym kierunku. Ale wiecie, że on zginie, a, tak jak a później powiedziałem wcześniej, będzie oglądał swój pogrzeb z daleka. Powróci. No, może tak być. No pe no, na pewno, tak. tak była taka sposób, scena tak? na Netflixie w tym... Kurczę, już nie pamiętam, czy to było w filmach akcji, filmy, które nas stworzyły, już nie pamiętam, ale... Nie, to było o kliszach hollywoodzkich. No. I była scena, w której Win Diesel ogląda pogrzeb, no tak, Bo to jest pogrzeb, jedna z najbardziej standardowych. Paul Walker ogląda Wina Diesel oglądającego pogrzeb, nie? I to będzie. On zginie, ale będzie oglądał swój pogrzeb z daleka na, pewno. na końcu. Tyle. No. Już wiemy, jaka będzie ostatnia scena tej serii, nie? No, oczywiście. I, będzie, i oczywiście odjedzie tym samym samochodem, no, który wiadomo, nie? Dzisiaj będzie będzie się <laughs> I który... I on oczywiście teleportuje się z nim, bo bardzo mi się podoba, że on na przykład w tym filmie we Włoszech rozmawia z Brillarson, potem leci do Rio de Janeiro i jego samolot przelatuje tam z Nowego Jorku czy tam ze Stanów Zjednoczonych do Rio de Janeiro, więc to jest, to jest cudowne, nie? E nie, on jest jak, wiesz, jak marynarze, w starych czasach żona w każdym porcie, to on samochód. ma... Samochód. Tak, e, właśnie ten swój w samochód lokacji. w każdym mieście, samochód, nie? nie? w każdej lokacji, tak żeby ładnie. tam nie, nie trzeba było przerzucać, no, także tak, że, tak, że tak no, ale to ale też wątek tej Izabeli, ona się chyba nazywała, który Czekajcie, ona była ona jest siostrą, siostrą Eleny. dziewczyny ona jest... Paula Walkera? Nie, nie, ona jest... Nie, Czekaj. ona jest siostrą Eleny, Eleny czyli policjantki po z piątej części, z którą dom miał dziecko. Matki z pio... Little Briana. A nie, z czwartej... To jest ciotka Little Bryan'a A Jezus, ja myślałem, że... Aha, bo ja myślałem, że to jest dziewczyna Paula Walkera, bo tam coś... z Dobra, czyli to jest e, ciotka, czyli szwag... Nie, szwag... Jezu... E... Nie, ona, ona jest, jest środko... To jest jakby szwagi... szwagierka jest. Diesla, nie? Szwagierka, o, szwagierka Diesla. I po prostu też, już pominam, że to jest takie ja cię rozpoznałem od razu, po prostu okej, okay? no. ale moim ulubionym po prostu dziurą fabularną w tym filmie, że jest, czekaj, bo moja siostra zostawiła dokumenty, jak była policjantką i w tych dokumentach są rzeczy, które wydarzyły się po jej śmierci, bo po jej śmierci został powiedzmy tam sprzedany ten dom, który Mamoa przerobił na creepy dom dla Dona i to oczywiście jest, ale też niesamowicie po prostu mnie bawi ja sobie wyobrażam, jak wyglądało życie przez ostatnie kilka lat Dina, Dominika i resztę rodziny, bo okazuje się, że Dante ma wszystkie zdjęcia, wszystkie nagrania ze wszystkich poprzednich filmów i nawet ma nagrania i zdjęcia, tak jakby on dosłownie był tuż przy nich i nakręcił Co, to albo można dronami teraz zrobić, zrobić? Ja wiem, ale ja się zastanawiam, czy to oznacza, że w świecie szybkich i wściekłych są filmy szybkich i wściekłych, przez co Dante mógł wyjąć fragmenty, ale je o tym samym pomyślałem, że Dante po prostu te filmy widział, nie? Ładnie, więc jakby to jest tak cudownie przesadzone, to jest niby na poważnie, niby creepy, że ja jestem te dwa kroki do przodu, co jest spoko, ale po prostu i ten Vin Diesel, który to wszystko bierze na, na poważnie, po prostu, jak nie masz honoru, to nie możesz mieć rodziny, a jak nie masz rodziny, to nie masz niczego, i ja tam już kisnę we, w środku, już po prostu te flaki mi się dziesiąty raz przewracają z, z tej żenady i ze śmiechu, ale on to cały czas na poważnie robi, po po prostu cudo. To jest tak absolutnie... I ja, ja się nie dziwię jak on, Vin Diesel w kolejnych filmach będzie miał supermoce, po prostu ręką będzie naprawiał samochody. No wiesz, on te supermoce już od dawna ma, bo to zmierza w się już ma, ból, no to, w tą stronę. fizyce też opiera, nie? Także... No tak. No ale słuchajcie, no bo mamy ten wątek. Finał jest taki, że myślimy, że, pra, że, że w zasadzie wszyscy zginęli. Wszyscy, wszyscy, wszyscy zginęli. zginęli. Wszyscy. Ja myślę, że ekipa z Romanem Terzem i Ramsey leciała po prostu innym samolotem. I oni, oni, i oni ich uratują ja z tej powodzi tam, tam nadchodzącej, bo to po prostu był inny samolot. Albo zdążyli wyskoczyć tak, samochodami tak, tak, z samolotu, tak. no już też to widzieli. No To, to, to słuchajcie, to się, to, to się musi udać, bo to, to wiemy. Tutaj napięcia jest żadnego. No oczywiście. No i co, później mamy kreditsy. Ale kredytcy dają nam jeszcze jedną niespodziankę. No, Hobbs jakimś studem ego Dyroka spotkało się z ego wina Diesla i nie wybuchło, tylko wygląda ja, na myślę, to, że. Myślę, że po prostu. Luke Odpowiednia kwota, która jest w stanie takie ego, wiesz. Plus odpowiedni montaż, tak jak już było w poprzednich częściach, że kręcimy sceny, gdzie osobno. teoretycznie oni ze sobą rozmawiają, a tak naprawdę są, to są osobno chęcone sceny, więc, więc jak najbardziej. to... No, no, może się mówiąc... chłopaki po prostu pogodzili. No, taka Albo możliwość też może. być ro Rok próbuje trochę poprawić sobie notowania w Hollywood i wróci i, i będzie próbował znowu grać dobrego, dobrego mięśniaka, bo, bo trochę ostatnio mu te notowania spadły. No, nie jestem zaskoczony, ani trochę. No. Nie, ja też, też nie jestem zaskoczony akurat, no, to jest logiczne posunięcie, ale y, ja się akurat cieszę, bo nie bez przyczyny dla mnie piątka, szóstka to, to jest naprawdę pik y, tej serii, bo y, wydaje mi się, że y, ta postać Hobsa, to ona po prostu no ma on ma tyle charyzmy, ale też tak jakby dobrze czuje właśnie tę serię, że wydaje mi się, że jeżeli tutaj Diesel nie będzie go próbował zmarginalizować w jakiś tam sposób, jak, jak no to właśnie. w siódemce z nim zrobili, to, to to może być akurat fajny wątek, fajny patent, nie? Bo... bo... No, umówmy się pod kątem yy, mięśniaki w, w filmie akcji. To rok ze Stathamem jednak yy, zjadają wina Diesla. Na oczywiście rok no, prostu No To, to jest są... taka ekipa z że... wow. Znaczy, to, to są kolesie, którzy potrafią się bić, są mięśniakami, ale mają niesamowitą charyzmę. Tak, której to, Diesel oczywiście. nie ma w ogóle. Dokładnie, dokładnie to znaczy, jest dokładnie tak. To, to są godni następcy takich, takich aktorów jak Sylwester Stallone czy, czy Arnold Schwarzenegger. To jest po prostu to nowe pokolenie pokolenie mięśniaków z charyzmą. No, to prawda, to prawda. Tak, przy czym tam to jest jednak już stare pokolenie. Zobacz, że to jest stały Ju, jest, składnik Statham, Expendables, nie? Tak, tak, tak. To już. No tak, Stayton to już jest. E... No, nie dziadek, ale no rzeczywiście ta druga połowa jego, jego świetności. No on no, ma trzeba też 55 przyznać, lat, wszystko. więc to, to jak, no jak powiedzieliście, znaczy najbardziej. E, e, ten aktor grający e, Hana ma 51, Anna. no to w sumie to między nimi aż takiej dużej różnicy nie ma. Myślałem, że to jest większa różnica, szczerze mówiąc latami, nie? A ja jeszcze tylko dodam jakby co, co sprawia, że jeszcze bardziej czekam na, um, na kolejne filmy i na listę powiedzmy aktorów to to, że teraz sprawdziłem bo pojawia się w tym filmie e, babcia Domenico Toreto. Rita Moreno jest. Nie? Rita ale wiesz, o, ale mhm. chodzi mi bardziej o to, że po pierwsze ona jest tak absurdalnie dziwną postacią, bo ona po prostu przychodzi, mówi znowu o tej rodzinie i znika. I jakby jest, jest tak tak tak szczapy, że to jest cudowne. Ale właśnie teraz sprawdziłem, kim ona dokładnie jest. Ja tak właśnie patrzę, przeglądam, że to jest West Side Story, że to jest deszczowa piosenka, że to są Oscary, nagrody i tak dalej. Więc ja już, ja już naprawdę jestem gotowy na wszystkich. No, jak Anthony Hopkins się pojawi, jak Jack Nicholson stwierdzi, że wraca dla szybkich i wściekłych, to nie będę zdziwiony. No już po prostu na, naprawdę nie wiem, Frank Sinatra może nawet z wiesz, Helen Mirren to też jest absolutnie topowa Oczywiście, aktorka. Oczywiście, ja jakby wiem, to jest, jasne. jasne. Nie, nie ta liga co, czy znaczy może inaczej. Reszta obsady to jest nie ta liga co co Mirren, nie? Oczywiście, no jakby tak, tak, tak, jakby no też nie oszukujmy się, Charlie Weston niejedną dramatyczną, solidną i rewelacyjną rolę zagrała, więc jakby. Absolutnie, no. Ja, ja, ja się to, zgadzam, po prostu słuchajcie no, Bri Larson i Charlie Steron mają Oscara, nie? Jak... No, by nie mówić. Więc, jakby ja czekam. Ja po prostu czekam na to nie, niesamowicie. Bo tak jak kiedyś trochę w Transformersach, kto się pojawi, tak teraz szybciej wściekli, e, do, do kto będzie. Bo ja, kurde, no, jest tak jak czekam na casting nowego Bonda, tak czekam na listę aktorów do nowych Szybkich No, Tarita Moreno to jest fajny, fajny ukłon tak naprawdę, właśnie do e, można powiedzieć, też części fanów. No, bo to się mówi głośno o tym, że ta seria, ona też ma bardzo duży fandom ten latynoski, no i y, y, no tak. tutaj zaproszenie do takiego, takiej małej rólki właśnie no ikony y, kina, ikony kina właśnie też y, tego latynoskiego, no właśnie te wszystkie filmy, o których ty, mm, Sef, mówisz, a, a to jest naprawdę ikoniczna aktorka, więc y, to był bardzo fajny smaczek, nie? I, i, i super, mm -hmm. że też w ten sposób właśnie ją doceniają i ja, ja pod tym kątem to w ogóle się... Uważam, że to jest ciekawa seria, bo ona daje, wydaje mi się właśnie niektórym aktorom, aktorkom, którzy zasadniczo grają jakieś poważniejsze role, możliwość odskoczni na chwilę, nie? I dlatego to, to, to też tak, się tak. sprawdza, nie? To yy, ty powiedziałeś, że Jack Nicholson może wrócić, to ja bardziej się spodziewam, <laughs> że zaraz się okaże, że Meryl Streep jest mamą Cypher i to ona tutaj jest, wiesz, wielkim mózgiem o, no. całej ja. operacji, nie? Ale słuchajcie, ja tak sobie ja teraz jeszcze Zresztą, sprawdziłem, no bo Rita Moreno Oscar, Brie Larson Oscar, Helen Mirren Oscar, Charlize Theron Oscar, Jimon Hounsou przecież się pojawiał jako e, jakiś przydupa z Wola chyba w e, piątej czy szóstej części. O, okay. też miał Oscara za krwawy diament, nie? No, no. Okay. Tego, a a tak, rzeczywiście, tak, tak No, tak, więc słuchajcie, tak. piątka oskarowych, przy czym, ok, Hounsou miał jedną, jedną dobrą rolę, później trochę to zmarnował. Ale Moreno, Larson, Mirenteron, kurde, to są, znaczy, no to to są, są naprawdę ale, fantastyczne ale, ale, aktorki, nie? Oczywiście, no ale też z drugiej strony, patrząc na tą, tą część bardziej akcyniakową, no nie oszukujmy się, Jason Mamoa, czy John Cena, czy, czy właśnie Jason Statham, to są aktorzy pierwszoligowi, trochę A. z innej kategorii, ale nadal, więc jakby... Tylko to Diesel jest... tu nie pasuje, no. <laughs> no. No, ale Diesel, nie możesz go wyrzucić, no to jest, no. To jest pewnie człowiek bez... On się nie poz... Nawet nie wiem, czy on, wiesz, czy nie zabezpieczył się jakoś prawnie na zasadzie, w zasadzie, że te filmy muszą być robione z nim, więc uh, to, to jest jego... Bo ja uważam, że dla niego to... On, on święcie jest przekonany, że pisze tę nową Biblię, nowy cinema Legion, No i on z tak, on tego będzie żył. No i tyle. Więc... Y i absolutnie nie zdziwię się jak argumentacją, że ma być 12 filmów, a nie 11 jest to, że 12 jak 12 apostołów. Wcale się nie, ja się wcale nie zdziwię jak Win Diesel w jakimś wywiadzie to powiem. Absolutnie. Więc jakby... Jeszcze musi być taka scena jak z Ostatniej Wieczerzy. Takiego ujęcia tak. w tym filmie jeszcze nie było. I to musi oczywiście być. to musi być na tym podwórku, na tym stole, gdzie zawsze no, no, jest, jest, prawda, jest tak, obiad tak, na tak, grill. Tak, zawsze tak, musi tak. być grill. Więc tam się to wszystko skończy i tam nawet pewnie tego pola Walkera wklejam. Zobaczcie. No a, ale a też w ogóle... Tu w, w scenariusz tak dialogowo czasem kuleje, czasem jest nazbyt patetyczny, ale a propos tego, co mówiliśmy o Dante, to jeszcze mi się przypomniał, On ma tu nieraz naprawdę niezłe wrzutki, jak w którymś momencie oh. rzuca do, do Disla Ja nawet nie lubię Grilla czy coś w tym stylu. Tak, ale mi się mój ulubiony tekst to jest chyba jak Brillarson tam pierwszy raz rozmawia z tym szefem, nowym szefem agencji i on tam coś tam rzuca te teksty, a ona tak, ty kto ci pisze te dialogi? No, no. Więc ja tak po prostu. nie, jest ta samoświadomość, ale taka dobra samoświadomość tego filmu. Tak, no może kosmos był tym złym przejawem samoświadomości, a tutaj... Tak, e... tak, ale tu właśnie zeszli trochę paradoksalnie na ziemię, jakkolwiek to zabrzmi, ale to, to jakby jest dobrze. Mi się, jak już tak podsumowujemy w sumie, mi się strasznie podoba ten film. On jest durny, on jest w kin, film, film jako film jest, jest wiadomo, no jest, jest słaby momentami, ale ja tak naprawdę poszedłem na ten film w piątek, po całym tygodniu pracy i kurde, tak jak na Johnny Wicku bawiłem się fenomenalnie z innych powodów jako film akcji, tak tutaj też się bawiłem fenomenalnie, bo odpoczęłem. to jest ten cudowne, to jest takie kino, jak za przeproszeniem za dzieciaka się oglądało VHS-y z paczką chipsów i jakąś tanią kolą i po prostu się to chłonęło, bo to było takie proste, przyjemne i to jest to samo, i ja się bawię niesamowicie i absolutnie czekam na więcej, niech to trzyma ten poziom po prostu. Powiem wam, że ja byłem no też byłem w piątek, wiem więc... Więc premierowo prawie pełna sala, mm -hmm. co kurde w moim małym widzowie mnie to troszeczkę zaskoczyło, ale kurczę, tam było bardzo dużo młodych ludzi, wiem, że brzmi jak stary dziad w tym <śm> momencie, <śm> Ale pierwszy szybciej w to jest 2001 czy 2003, nie? No, to jest jakoś tak, jakoś tak. Ponad 20 lat z tą serią. Ja mam wrażenie, że części z tych ludzi autentycznie nie było na świecie, kiedy te pierwsze filmy... Inaczej, y... pierwszy film to jest 2001, masz rację, no, no tak. Więc, więc 22 lata z tą serią I, i mówię, części z nich jeszcze wtedy na świecie na pewno nie było... I to jest taka, mówię, kurde, ile to już lat się ciągnie, nie? I mówię, ja się czułem staro na tym się naprawdę. E, bo dookoła mnie, kurczę, naprawdę sami, sami młodzi ludzie, ale y, jeszcze taka mała może dygresja. Ja sobie parę dni temu obejrzałem Dungeons and Dragons. Mhm. E, też swoją drogą, świetna zabawa. Super, Ale lepiej bawiłem się na tym. Naprawdę. Dungeons and Dragons czasami mi się dłużyło, Fantastyczny film. Też mamy tam Michelle Rodriguez w typowej dla siebie roli. Ale kurde, lepiej. Bawiłem się na w Wściekłych. Słuchajcie, jeszcze Hugh Granta dostaniemy w tej serii. Naprawdę, liczę. <grym> oh, Racja, oh, tak. on, być, nie? on. Jezus, jak on się okaże ojcem z tej tema i tym mężem Helen Mien, to by totalnie pasowało. No. To by totalnie pasowało. Albo Liam Neeson, no bo to, to, to też pasuje, no. nie? Piers Brosnan też się może pojawić jak najbardziej. Z takich brytyjskich aktorów, więc no. Znaczy, to Czekam. Ja Wam powiem, że. Będzie ojciec, yy... będzie. Na pewno. Ja mam troch, <śmiech> czy miałem trochę obaw przed tym filmem, bo no, jak się pojawiły pierwsze recenzje, to raczej mam wrażenie, że wszystkie, jakie widziałem, były jednoznaczne, w tym sensie, że to jest już przeskoczenie rekina o jeden krok za daleko, że to jest najgorszy film w całej serii, i tak dalej, tak dalej. I ja. Przyznam się, że trochę nie rozumiem. W tym sensie ja nie. To, to nie jest jakiś przesadnie dobry film. Nie? To tak jak mówię, moglibyśmy się czepiać patetycznych dialogów, drewnianego aktorstwa Wina Diesla, green screena, który czasem wali po oczach, wielu, wielu innych rzeczy. Ale no, ja trochę inaczej patrzę na blockbustery, którym, no umówmy się, szybcy i wściekli, wściekli, no stali się i to jest naprawdę w tej chwili jedna z największych serii pod tym kątem. I właśnie to, co wy podkreślaliście, ja mam wrażenie, że pod kątem takiego czystego fanu z seansu, tego, że siedzisz, oglądasz piękne kobiety, pięknych mężczyzn, jak się prężą, jak się nawalają po pyskach, oglądasz te piękne krajobrazy i tak dalej, i tak dalej, to ta seria nadal jakby trzyma poziom. No jeżeli ktoś odpadł, nie wiem, na, na etapie siódemki i przeskakiwania pomiędzy wieżowcami w Dubaju, tak? mhm. to, to okej, okay, to lepiej niech naprawdę nie, nie, nie sięga po wyścigi z łodzią atomową, podwodną, z, z jeżdżenie pomiędzy ciężarówkami w Tbilisi, czy, czy właśnie chociażby jeżdżenie po Tamie tutaj, bo to, to nie będzie go to bawiło. Natomiast jeżeli ktoś... Polubił tych bohaterów, obejmuje już ten absurd całej tej sytuacji i z dobrodziejstwem inwentarza, to ja myślę, że ta seria... To, to na pewno nie jest gorsze, jeżeli nie jest lepsza właśnie od dziewiątki. Mamy fajnego zwola, mamy, mm -hmm. ma, mamy fajną Bli w nowej roli, mamy kilka fajnych patentów, mamy trochę humoru, mamy kilka takich scen, które mówię, no mnie albo potrafiły rozbawić, albo zszokować widę malowanie paznokci, albo chociażby żart z tym starym samochodem Johna Siny, który też uważam był bardzo, bardzo sympatyczny, mm -hmm. więc tutaj widać, że tu nadal pomysły są, nie? No trochę się to, ten film momentami rozłazi, no ale, ale okej, okay, no, wychodzi i tak z seansu, y, widzisz Diesel w Łodzi podwodnej i, i myślisz sobie, tak, tak, <grym> <grym> idiotyczne, ale tak. Ale ja na przykład totalnie właśnie nie rozumiem tych argumentów mówiących, że to już jest przeskoczenie rekina, bo dla mnie ta seria już dawno przeskoczyła całe stado rekinów, jakby, jakby nie dostajemy tutaj paradoksalnie nic Aż tak bardzo nowszego pod względem przekraczania jakichś granic fizyki, no przy logiki nie? i tak nie dalej. Czołgów, no właśnie, więc. Samolotów jakby i innych tego rodzaju rzeczy. Ludzie, wiesz, mm -hmm. no, jak czytam na przykład tutaj recenzję główną na filmwebie, gdzie recenzent dał 3 na 10 że o, to już jest przesadzone. To było przesadzone już przy szóstej części. Jakby naprawdę, jakby branie tego filmu na poważnie jeżeli ktoś bierze ten film na zasadzie, że tutaj są jakieś dziury fabularne albo niedopracowanie to już jest, to są po prostu szybcy i wściekli, to jest paradoksalnie jeden z niewielu filmów, który zrobił swój podgatunek tak, no I, oni i są w swoim własnej no, klasie, dokładnie, dokładnie tak. no, nie, idziesz, nie idziesz na ten film po jakiś katarziz, nie idziesz no, tam dokładnie. kurde wiesz, dla się lokiki, oczyścić, dla przeżyć coś idziesz oglądać latające samochody znaczy, słuchajcie, no, żeby być fair, Marvele, mimo tego, znaczy cały Marvel opiera się na, na przeskakiwaniu rekina, to taka jest idea, Marvele są w stanie wywołać emocje, nie? Jakby... No tu, tak. tu, tu, tu, mogę, tu mogę zrozumieć recenzentów, no bo... No tak, te powroty postaci trochę to zamiotły, nie? Znaczy, wiesz, nawet, mówię, Guardiansi wywołali u mnie absolutnie no całą ta, masę Guardians, emocji, nie? To oczywiście, jest fenomenalny ta. film, a no to jest jednak film, kurde, o kosmitach, nie? I, i, i, mhm. i, I tak dalej. Tu można było tego trochę więcej, natomiast mówię, ja idę po, na ten film po absolutnie bezmózgą rozrywkę i, tak, i coś takiego Dokładnie. dostaję. Ja się cieszę, Dokładnie. że ten film zarabia i cieszę, cieszę się, że jeszcze trzy dostaniemy, czy tam, przepraszam, Dwa. Dwa. A plus będą znaczy, spin-offy, no mówmy No, no już są animowane przecież chyba na Netflixie tam jest ten animowany spin-off właśnie o jakichś tam dzieciakach czy coś, także jest, będą. Jest, zgadza się. Ale wiecie, chodzi mi też kwestia tego typu, że jakby mi się cały czas jak, jak przypominam sobie, jak patrzę na ten film to mi się cały czas przypominają filmy z lat 80 typu Komando, gdzie też one były durne one po prostu miały być prostą czasami bezmózglą rozgrywką, żeby po prostu się odstresować, żeby obejrzeć i tyle, więc jakby no jest, tak jak Jerry powiedział. Ładne, ładne aktorki, ładni aktorzy, ładne garnitury samochody, ładne widoczki, bo ja też na przykład bardzo lubię jak szybcy i wścieknie niczym James Bond pokazują nam jakieś panoramy z różnych miejsc świata. I okej, okay, ja tylko tego oczekuję od tych filmów. Jak będę chciał coś bardziej wymagającego myślenia, to pójdę sobie na inne filmy, więc czypianie się tego, że szybcy wściekli są szybkimi wściekłymi jest dla mnie bez sensu. No tak, jak ktoś chce poważny film w podobnym klimacie, czyli ujeżdżanie po świecie, to na akcji, no to zaraz Mission Impossible, które też no tak. koń, kończy swoją fazę też dwuodcinkowym finałem, no to myślę, że tam dostarczy. Na, na tym poziomie także fabularnym, także czekamy, ja czekam osobiście Właśnie na to, no, a szybcy i wściekli, no, jacy są, każdy widzi. No i, i cóż, no, jak słyszeliście, my się bawiliśmy dobrze i czekamy. Przedwie. Czekamy na ile tam tych odcinków oni nam jeszcze zrobią. Tak jest. No dobra, panowie, to cóż. Dzięki Wam serdeczne za dzisiejszą rozmowę. Dzięki serdecznie. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Na no ja razie, cześć.